Minęła 22. Magdalena Skajewska. I Michał Strzałkowski. Dobry wieczór. Zapraszamy na podsumowanie wydarzeń dnia. Polska. I świat. Ustawy regulującej rynek kryptowalut dalej nie ma. Sejm nie zdołał odrzucić weta prezydenta Karola Nawrockiego. Za to ciśnina Ormus, przynajmniej w teorii, otwarta, ale rozejm na Bliskim Wschodzie wciąż bardzo kruchy. Opowiemy także o tym, jak świętujemy stulecie radiowej jedynki. Tata tematy już za chwilę. Na początek skrót najważniejszych informacji przedstawi Marzena Godon. Cieśnina Ormus otwarta dla żeglugi ogłosił dziś Iran. Decyzja spowodowała spadek cen ropy. Jak podaje agencja Reutera, już około 20 statków płynie w kierunku cieśniny. Prezydent USA przekazał, że Iran zgodził się na to, iż już nigdy nie zamknie cieśniny Ormus i dodał, że utrzymana będzie na razie blokada irańskich portów. Weto do ustawy w sprawie kryptoaktywów utrzymane. Tymczasem prokuratura w Katowicach wszczyna śledztwo w sprawie zonda krypto. Dotyczy oszustwa i prania brudnych pieniędzy. Poszkodowani przez zonda krypto mieli stracić co najmniej 350 milionów złotych. Głosowanie w sprawie minister Pauliny Henning-Kloski będzie testem koalicyjnej lojalności, mówi premier Donald Tusk i grozi Polsce 2050 pożegnaniem z rządem, jeśli partia zagłosuje za odwołaniem minister klimatu. Szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podkreśla, że język ultimatum to łamanie umowy koalicyjnej. Dla ludzi, którzy będą się angażować w stowarzyszenie utworzone przez Mateusza Morawieckiego nie będzie miejsc na listach Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Do Stowarzyszenia Rozwój Plus zgłosiło się około 40 parlamentarzystów PiSu. Wiesław Myśliwski spoczął na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Dziś odbyły się uroczystości pogrzebowe wybitnego pisarza, laureata literackiej nagrody Nike, Jego książki przetłumaczono na ponad 20 języków. Myśliwski zmarł pod koniec marca. Miał 94 lata. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. W nocy na północnym wschodzie i południu Polski słaby, przelotny deszcz. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Przymrozki w województwach pomorskim i zachodniopomorskim oraz na północnych krańcach Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego. Temperatura przy gruncie może tam spaść do minus 4 stopni, ale na obszarze większości kraju od 2 do 5. Jedynka.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 A z raportu przygotowanego przez prokuraturę wynika, że w ciągu blisko trzech lat prawie miliard dwieście milionów razy doszło do wyłudzeń i przejęcia środków przez różnego typu fałszywe platformy inwestycyjne. O szczegółach Agata Król. Sejm nie odrzucił weta prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Obóz rządzący grzmi, że uniemożliwia to ochronę polskich klientów i chroni aferzystów. Opozycja, że to cyrk polityczny. Tuż przed głosowaniem szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki stwierdził, że ustawa nie gwarantowała ochrony obywateli, a jej twórcom nie zależało na regulowaniu rynku kryptowalut, a jedynie na politycznej grze. Z jednej strony chcieliście wypchać te podmioty, które Działałyby na rynku i miałyby działać uczciwie poza granice Polski, a z drugiej strony umyć ręce, panie premierze.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 że stoją za tym także brudne rosyjskie pieniądze, nikomu to nie przeszkadza. Że stoi za tym prawdopodobnie zbrodnia, nikomu tam to nie przeszkadza. Za odrzuceniem weta prezydenta zagłosowali prezes PiS Jarosław Kaczyński i szef klubu parlamentarnego tej partii Mariusz Błaszczak. Inaczej niż koledzy partyjni. Widzimy, że powoli wszyscy zaczynają zdawać sobie sprawę, z jak potężną aferą mamy do czynienia, powiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, zapowiadając, że rząd podejmie kolejne próby uregulowania rynku kryptoaktywów. Szczególnie, iż widzimy, że powoli wszyscy. Zdają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 i czynniki stojące za tym wetem. Dość powiedzieć, że dzisiaj zarówno pan prezes Kaczyński, jak i pan przewodniczący Błaszczak nie poparli weta prezydenta. Politycy koalicji rządzącej mówią o kryptoaferze związanej z giełdą Zonda Krypto. Do służb zgłasza się coraz więcej poszkodowanych. Nieprawidłowości mogą dotyczyć nawet 30 tysięcy osób, a ich straty w sumie nie mniej niż 350 milionów złotych. Prokuratura wszczyła postępowanie, poinformował minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. To postępowanie do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 którzy nie mogą odzyskać swoich środków, którzy czują się poszkodowani. Jak wynika z informacji zebranych przez zespół prokuratorów w stronicowym raporcie od 2023 roku liczba tzw. wyłudzeń inwestycyjnych i fałszywych platform przejmowania środków to blisko miliard 200 milionów, a straty klientów przekraczają 200 milionów złotych. Tylko w ubiegłym roku umorzono ponad 1200 postępowań ze względu na niewykrycie sprawców. To dlatego, że Polska nie ma narzędzi do walki z oszustami na rynku kryptoaktywów, Miał je dostarczyć zawytowana ustawa, która wprowadzała środki nadzorcze i umożliwiała Komisji Nadzoru Finansowego wstrzymanie oferty publicznej kryptoaktywów. Magazyn Polska i Świat. A teraz o sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości, bo dla ludzi zaangażowanych w Stowarzyszenie Rozwój Plus yy, założone, założone przez Mateusza Morawieckiego miejsc na listach Prawa i Sprawiedliwości nie będzie zapowiedział prezes tej partii, Rosław Kaczyński. I to zrodziło pytania, czy nie obserwujemy właśnie rozłamu w tym ugrupowaniu. A członkowie nowego stowarzyszenia twierdzą, że ta inicjatywa to, jak mówią, jedynie merytoryczne wzmocnienie partii. I więcej o tym. Aleksander Ziemieńczyk. Jarosław Kaczyński mówił, że działalność członków PiSu w stowarzyszeniu Rozwój Plus jest sprzeczna ze statutem partii i zapowiedział, że politycy, którzy zdecydowali przyłączyć się do stowarzyszenia będą musieli wybrać. Zaprzeczył jednak, że to ultimatum miało siedmiodniowy zakres czasowy. Nasz statut jest dość elastyczny, ale oczywiście no, pewne granice z całą pewnością są. Natomiast my chcemy przeprowadzić jeszcze rozmowy z tymi, którzy w tej chwili są.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 to, co po PiSie zostanie wtedy, kiedy Kaczyński już zupełnie utraci nad tym kontrolę. Nie wiem, czy jest to żenujące, czy śmieszne, dodawał Donald Tusk. Pomysł, że pan Morawiecki, pan Chorała, pan Szczucki, pan Dworczyk, to będzie teraz umiarkowane centrum. Zaraz przebiorą się, nie wiem, w t-shirty z niebieskie z żółtymi gwiazdkami pewnie. I, a pan Morawiecki może nawet będzie się chwalił tym, że był moim niezbyt udolnym, ale jednak doradcą wtedy, kiedy pierwszy raz byłem premierem. Jestem za tym, abyśmy byli jednością. W ten sposób o sprawie mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. To powinno przyświecać nam wszystkim bez względu na to, jak się różnimy, bo przecież w Prawie i Sprawiedliwości różnimy się. Chociażby mówiliśmy o tym głosowaniu dzisiejszym, mówimy o kwestiach pewnych rozwiązań czy spojrzenia na scenę polityczną, na gospodarkę. To jest wielka partia, największe środowisko polityczne w Polsce, więc nie jest niczym dziwnym, że są różnice. Natomiast te różnice powinny się zamykać wtedy, kiedy jest wspólny interes, czyli tak naprawdę odsunięcie tej złej władzy, jaką dzisiaj mamy, rządu Donalda Tuska, od prowadzenia. Spraw, bo robią to fatalnie. Do inicjatywy założonej przez Mateusza Morawieckiego zgłosiło się około 40 parlamentarzystów należących do PiS. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek powiedział, że powołanie Stowarzyszenia Rozwój Plus nie było konsultowane z kierownictwem partii. Tyle Aleksander Ziemiańczyk, a z nami jest profesor Ewa Marciniak, politolożka i dyrektor Fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani profesor, czy to co my obserwujemy to, to jest rozłam w Prawie i Sprawiedliwości? No to jest y, pierwszy drobny krok ku temu rozłamowi, zdaje się, y, tak to można określić w połowie kwietnia. Natomiast sytuacja jest tak dynamiczna, że y, nie wiadomo, czy osoby, które y, są sygnatariuszami tego, y, tego projektu Mateusza Morawieckiego... Y, nie zlękną się tych zapowiedzi prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że nie będą mogły być na listach Prawa i Sprawiedliwości, no i tutaj też będą jakieś indywidualne rozmowy, więc to jest dość takie chyba dojmujące, gdy szef partii wzywa na dywanik i, i trzeba się tłumaczyć, więc z tego, co tutaj dzisiaj już państwo przygotowali materiał, to już słychać było, że po pierwsze PiS a po drugie merytoryczna praca w stowarzyszeniu. No, Prawo i Sprawiedliwość takich rozłamów w swojej historii to, to miało już kilka, bo przecież Solidarna Polska to jest ugrupowanie, które się odłamało na pewnym etapie od Prawa i Sprawiedliwości, choć bardzo blisko z prawami i Sprawiedliwością współpracowało, ale mieliśmy też takie twory jak Polska jest najważniejsza, jak Porozumienie Jarosława Gowina. Różnie się te rozłamy kończyły, ale nigdy tym, żeby samemu Prawo i Sprawiedliwości to zagroziło. No tak, ale to była inna sytuacja polityczna, no bo przypomnijmy, używając słów Jarosława Kaczyńskiego, że po prawej stronie sceny politycznej... Yy... Jest Prawo i Sprawiedliwości ściana. Dzisiaj już tej ściany nie ma, ta granica się przesunęła, są Jest nawet dwie partie. Nie, nie jedna konfederacja, ale dwie konfederacje. No właśnie, więc tutaj y, to zupełnie inna sytuacja polityczna y, niż wówczas. I y, wydaje się, że y, Jarosław Kaczyński moim zdaniem nie docenia y, no, takiej determinacji tych y, osób skupionych wokół y, Mateusza Morawieckiego do tworzenia czegoś Nowego, ale to coś nowe, no to póki co nie jest to partia, a stowarzyszenie, no ale jak wiemy stowarzyszenie jest takim wstępem, pierwszym krokiem do partii politycznej, która może startować w wyborach. No tak było z Polską e... 2050, to też najpierw było stowarzyszenie. Tak, tak i to, to właśnie to mamy ostatnie doświadczenia tego typu, natomiast yy, no tutaj yy, jeszcze yy, przypomnijmy sobie, że yy, Pan Mateusz Morawiecki już od dłuższego czasu organizuje spotkania. To są spotkania merytoryczne, konferencje czy jakieś tam konwencje. Nie wiem, jak, jak, jak, jakie dokładnie są nazwy form organizacyjnych, ale meritum odnosi się do tego, w jakim kierunku mogłaby się rozwijać e, polska gospodarka czy... Generalnie chodzi o, o tę właśnie sferę, y, sferę ekonomiczną, więc on organizuje takie spotkania i być może mógłby i w takiej formule je organizować w dalszym ciągu. Ale z... A tu mamy nowy byt. Więc to jest jednak, tak jak powiedziałam na początku, jakiś pierwszy krok, nie wiadomo ku czemu, bo sytuacja jest bardzo gorąca. A bo ja się zastanawiam redaktorze. właśnie nad tym, czy to też nie jest trochę taki, to słyszeliśmy też z ust polityków opozycji, ba nawet samego premiera Donalda Tuska, że może tak, Przemysław Czarnek ma obsługiwać te, to, co jest na prawo od, od Prawa i Sprawiedliwości, a Mateusz Morawiecki to, co jest bliżej centrum być może. No, tak to też to może takie wyglądać. szachy 5D, jak się mówi? <głos> tak, no, ale też to może wyglądać tak, jak na okrążenie Prawa i Sprawiedliwości i z prawej i z centrowej strony, więc to nie jest komfortowa, komfortowa sytuacja, zwłaszcza, że te wypowiedzi samego Jarosława Kaczyńskiego i rzecznika Prawa i Sprawiedliwości są dość ostre. Nie, jest, nie są to wypowiedzi w stylu no, takim kooperacyjnym, będziemy rozmawiać i tak dalej, one wręcz mają taki charakter konfrontacyjny, czyli Mateuszowi Morawieckiemu mówimy wróć na łono i zaprzestań formułować no, jakieś nowe no, znaczy formować jakieś nowe stowarzyszenia. A jednocześnie, tak. jak się popatrzy na badania opinii publicznej, no na przykład to przygotowane przez CBOS, to najświeższe, to Prawo i Sprawiedliwość traci, bo w tym badaniu po raz pierwszy od dawna to ugrupowanie ma poparcie na poziomie mniejszym niż 20%, no nieco ponad 18% tak naprawdę, 14 punktów procentowych straty do koalicji obywatelskiej. Tak, to jest y, duża różnica, ona już dość długo się utrzymuje, tak, 18% Prawo i Sprawiedliwość też miało w lutym tego roku, ale potem było w miarę szybkie odbicie, że się takim językiem wyrażę w kolejnym sondażu. No. To jest niewielka różnica, jeśli chodzi o punkty procentowe, bo było 21, a jest 18. No ale rzeczywiście w takim sensie psychologicznym poniżej 20 to jest no, bardzo pomarańczowe światło dla Prawa i Sprawiedliwości. I pytanie, czy ta strategia, o którą Pa, o której pan redaktor mówił, że z jednej strony Morawiecki, z drugiej strony Czarnek, którzy mają zagospodarować różne środowiska sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, czy ta strategia się sprawdza. A zwłaszcza mówię tutaj o panu profesorze Czarnku, który jeździ po Polsce, bardzo ciężko pracuje z tego, co można przeczytać, spotyka się z ludźmi. Tyle tylko, że tam są słowa słowa o różnej jakości jeśli chodzi o kulturę użycia języka, a ludzie oczekują programu. No bo oczywiście I... można krytykować i to jest święte prawo opozycji rząd Donalda Tuska. Ale dobrze no, byłoby pykamie, merytorycznie krytykować. Tak, tak, rzeczywiście coś tu, proponować tak. w, w odpowiedzi na to. Profesor Ewa Marciniak, politolożka, dyrektorka Fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej. Bardzo pani profesor, dziękujemy. Więcej świata. A teraz przenosimy się na Bliski Wschód. Cieśnina Ormus została uznana za całkowicie otwartą na pozostały okres zawieszenia broni. O tym poinformował minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Arakci. Dwutygodniowy rozej między Izraelem a Stanami Zjednoczonymi wygasa 22 kwietnia. Zdaniem amerykańskiego prezydenta możliwe, że nie będzie koniecznego przedłużenia, gdyż dojdzie do porozumienia między Teheranem a Waszyngtonem. Donald Trump stwierdził, że obie strony są bardzo blisko kompromisu, a Teheran zgodził się od dać zasoby wzbogaconego uranu, co było jednym z kluczowych punktów wspólnych. Połączyliśmy się teraz z doktorem habilitowanym Wojciechem Grabowskim z Uniwersytetu Gdańskiego. Dobry wieczór, witamy. Dobry wieczór, kłaniam się. Panie profesorze, co w praktyce oznacza to, że ciśnina Ormus została uznana za całkowicie otwartą? Czy można powiedzieć, że przepływ przez tę ciśninę jest już bezpieczny? Czy zapewnienie tego bezpieczeństwa będzie jednak trwało? teoretycznie możemy mówić o otwarciu cieśniny dla żeglugi, dla handlu morskiego. Natomiast w praktyce pamiętajmy o tym, że Iran cały czas tak naprawdę kontroluje i koordynuje przepływ statków przez cieśninę. Dlatego, że przepływ statków musi odbywać się w porozumieniu z Gwardią Rewolucyjną, ze Strażą Rewolucyjną, Irańską Strażą Rewolucyjną. I dlatego tak naprawdę Iran wyznaczył korytarze bezpieczeństwa, przez które statki mogą rzeczywiście bezpiecznie przepływać. Oczywiście z wyłączeniem, z wyłączeniem okrętów wojskowych. W związku z tym oczywiście możemy mówić o pewnej formie zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi w cieśninie Ormus. Natomiast pamiętajmy o tym, że operacyjnie tą cieśninę cały czas kontroluje Iran ze względu na swoje położenie. Z drugiej strony prezydent Donald Trump utrzymuje, że amerykańska blokada irańskich portów, czyli to co było prowadzone przez ostatnie dni zostanie utrzymana. Z kolei Iran twierdzi, że taka blokada będzie oznaczała złamanie porozumienia. To Na, na, jak, na ile trwałe jest według Pana to porozumienie w sprawie właśnie ciśniny Ormus? No właśnie. Tutaj tak naprawdę pamiętajmy o tym, że blokada ciśniny Ormus czy odblokowanie ciśniny Ormus jest jednym z kilku warunków, które stoją na drodze do osiągnięcia jakiegoś porozumienia między Iranem i Stanami Zjednoczonymi. Na pewno ta amerykańska blokada portów, irańskich portów morskich i blokada w ogóle, amerykańska blokada ciśniny Ormus, ona na pewno nie jest w 100% szczelna, bo docierają różne informacje o tym, że poszczególne statki, które no, pływają w ramach tak zwanej no, floty cieni na przykład, irańskiej floty cieni, przez tą Ciśninę, amerykańską blokadę, Ciśninę Ormus się przedostają. Natomiast równie ważnym warunkiem porozumienia na linii Iran-Stany Zjednoczone jest kwestia wzbogacenia uranu przez Iran, która, który to uran miałby zostać oddany jednemu z państw trzecich. No i, i tutaj wspólnie... też jest chyba nieporozumienie między stroną amerykańską i irańską, ponieważ prezydent Trump mówi, że Iran zgodził się właśnie na takie przeniesienie tego wzbogaconego uranu. Z kolei, jak podaje BBC, jeden z wysokich rangą oficjeli w Teheranie mówi, że nie ma mowy, żeby ten wzbogacony uran był gdziekolwiek przeniesiony, że to jest święta rzecz, tak jak ziemia irańska. No więc właśnie, tutaj mamy klasyczny przykład tego, że obie strony konfliktu, Stany Zjednoczone i Iran, tak naprawdę mają zupełnie inny przekaz. Donald Trump twierdzi, że Iran zgodził się na oddanie zbogaconego uranu, natomiast Iran oczywiście temu zaprzeczył i teraz najbliższe powiedzmy godziny czy Dzień może dwa pokażą, gdzie leży prawda i jaka jest prawda, bo zdarzało się już w ramach tej wojny irańskiej takie sytuacje, w których Iran oczywiście zaprzeczał, że na coś się zgodził, natomiast no, po dniu, po dwóch okazywało się, że rzeczywiście do takiej zgody doszło. To jest wszystko taka forma, forma uprawiania dyplomacji przez Iran. Natomiast no, pamiętajmy o tym, że o tym rzeczywiście, gdyby Prawdą okazało się, że ten uran w jakikolwiek sposób zostanie nie wiem, poddany czy, czy, czy monitoringowi, czy kontroli. Przypomnijmy tylko też o tym, że uran rzeczywiście był monitorowany przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej w ramach GCPOA, czyli tej umowy zawartej z, z Iranem w 2015 roku i zresztą też był, był, był, był, był uran, irański uran przedmiotem negocjacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Iranem przed rozpoczęciem tej wojny z 28. Przed, tuż przed podpisaniem tego porozumienia a taką tendencją właśnie zmierzającą w tym kierunku jest fakt również rozejmu na froncie libańskim pomiędzy Libanem a Izraelem. W związku z tym no, możemy się spodziewać, też takie plotki były, że być może w ten weekend dojdzie do wznowienia rozmów pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem i gdyby ta, ten, ta, ta informacja o poddaniu jakiejkolwiek kontroli irańskiej Gdańskiego Uranu e, okazała się prawdą, to rzeczywiście takiego porozumienia mogłoby dojść, z tym, że to wszystko jest pisane z dużym znakiem zapytania i z takim dużym ale. Dor doktor habilitowany Wojciech Grabowski, Uniwersytet Gdański był gościem Jedynki. Panie Doktorze, bardzo dziękuję. Jedynka. To jest radio. Bliżej pokoju także w Libanie, bo libańskie władze pracują nad tekstem trwałego porozumienia z Izraelem, o czym informował dziś prezydent Libanu Josefa Una. Złożył tę deklarację dzień po tym, jak obie strony zawarły dziesięciodniowe zawieszenie broni w wojnie, która toczy się od początku marca. W Bejrucie jest nasza korespondentka Milena Rashid-Szechab. Witaj Mileno. Dzień dobry. Prezydent w tym przemówieniu w parlamencie apelował do rodaków, by potraktowali to porozumienie zawarte wczoraj jako szansę dla kraju. Powiedz, czy tak właśnie je traktują? Co mówią mieszkańcy Bejrutu na temat tego zawieszenia broni i jak wygląda sytuacja na miejscu? Sytuacja y, wygląda tak, że y, jak tylko się okazało, że jest to porozumienie, to ludzie, którzy przez ostatnie tygodnie y, chronili się w Bejrucie, y, czwarty na północy kraju, ruszyli na południe i e, próbują chociaż przez chwilę e, pobyć w swoim domu. E, mówię przez chwilę, bo chyba nikt tutaj za bardzo nie wierzy, że to będzie, e, że to będzie trwałe porozumienie. E, mówi się tutaj raczej o tym, że e, Izrael podpisał je pod, e, pod presją Trumpa i że wcale tego nie chciał. E, z drugiej strony Hezbollah mówi, że e, e, że okej, okay, jeśli, jeśli Izrael będzie się stosował do tego porozumienia, no to my y, też się zastosujemy. Natomiast Cały czas trzymamy rękę na spuście, to, jest dokładnie, e, to są dokładnie słowa Hezbollahu. E, I to jest dosyć e, też e, niebezpieczne, dlatego że, e, że tutaj nie ma tego trwałego pokoju. To znaczy e, są miejsca rzeczywiście takie, w których jest spokojnie, ale na przykład w mieście Bindżbejl, czyli takim kluczowym, e, także symbolicznie, bo to jest miasto, w którym... Hezbollah w 2000 roku ogłosił e, zwycięstwo, ogłosił e, pozbycie się armii izraelskiej po wielu latach e, z Libanu, e, to w tym mieście cały czas trwają walki, e, i, a nad, nad drugą e, taką miejscowością przygraniczną e, Izrael zawiesił flagę co dla mieszkańców hmm. też jest bardzo trudne. Też trzeba powiedzieć, że te e... negocjacje, jeżeli do nich rzeczywiście dojdzie, to będą bardzo trudne, bo też oczekiwania obu stron, z jednej strony Hezbollahu i Libanu, z drugiej strony Izraela, są bardzo różne. E, tak, to, to, to prawda, one będą bardzo trudne. E, tutaj nawet e, czytałam przed chwilą, e, się pojawił w takim dużym e, dzienniku e, libańskim, L'Oriam Le Jour, Pojawiła się taka analiza, że właściwie e, te ustalenia dokładne, e, opublikowane przez, e, e, przez Stany Zjednoczone są właściwie dość niekorzystne dla Bejrutu. Bo nie ma praktycznie żadnych, e, żadnych takich większych zabezpieczeń e, tego pokoju. Bardzo jest dużo o tym, że Izrael ma prawo się bronić. I ma prawo egzekwować różne rzeczy, a właściwie cała kwestia rozbrojenia Hezbollahu jest przeniesiona na e, państwo libańskie. E, Izrael nie poradził sobie z tym rozbrojeniem Hezbollahu. E, nie udało mu się uh, pokonać uh, tej organizacji. Ona jest bardzo, uh, bardzo uh, bardzo osłabiona. Ale jej, jednak cały wojna. czas y, była w stanie atakować Izrael, prawda? W tej ostatniej odsłonie. Dokładnie. Milena rashid nasza korespondentka w Bejrucie. Milena, bardzo dziękuję. Jedynka. To jest radio. No, teraz Komisja Europejska, która otwiera drzwi Węgrom, którzy zagłosowali na zmianę i kierunek europejski. Wieczorem do Budapesztu przyleciała bowiem delegacja reprezentująca szefową komisji, Ursulę von der Leyen, aby negocjować szybką ścieżkę przywrócenia Węgrom unijnych funduszy. Delegacja rozmawiać będzie z przedstawicielami partii TISA. Łączymy się teraz z Piotrem Piętką, korespondentem Polskiego Radia na Węgrzech. Witaj. Dobry wieczór. Powiedz, czego konkretnie będą dotyczyć te rozmowy? powiem tak, delegacja, która przyleciała do Budapesztu, jak mimo tego, że to jest, to, to nie jest formalna delegacja, bo nie ma jeszcze formalnie przecież rządu Budapesztu, to jest bardzo, dość, na, dość wysokim i na bardzo wysokim szczeblu. Szefem delegacji jest Bjorn Zajbert, czyli szef gabinetu szefowej Komisji Urozumieli von der Leyen. No, razem, razem z nim przyleciało do Budapesztu kilku dyrektorów generalnych Komisji Europejskiej. A ze strony przyszłego węgierskiego rządu będzie rozmawiać sam Modior, a nie ta Orban, która jest typowana na szefową dyplomacji szwana Kopita, przyszły minister gospodarki i Korman, yy, przyszły minister finansów. Yy. Te rozmowy miały się rozpocząć o godzinie 17. Nie wiadomo, jak długo potrwają, ale wiadomo, że będą tak to, kontynuowane także jutro. Rozmowy mają się, tak jak powiedzieliśmy na początku, jak powiedzieliście, mają dotyczyć próby negocjacji, co jak najszybciej uda się zrobić po to, żeby odblokować te unijne fundusze. Plan dla Węgier, Komisja Europejska przygotowała już dawno temu, obejmuje 27 tak zwanych super kamieni milowych. Część z nich została już wykonana przez rząd Wiktora no, ale były to najczęściej takie najmniej istotne sprawy. Pozostawiono te najważniejsze i te najbardziej kontrowersyjne. I te cztery najważniejsze bloki, o których mowa i będzie mowa wskazywał dzisiaj Peter Modior Mówiłem już o walce z korupcją, niezależności sądownictwa, wolności prasy, likwidacji propagandy, a raczej wyeliminowaniu państwowego wsparcia dla nich, przywróceniu wolności uniwersytetów, powrocie uniwersytetów do Senatu i społeczności uniwersyteckiej. Hasło przywrócenia tych bodajże 18 milionów, miliardów, przepraszam, euro dla Węgier to było jedno z najważniejszych haseł Petera Modera i Tysy w tej kampanii. A powiedz, kiedy efekty, czyli kiedy realnie te pierwsze pieniądze ha. z Brukseli mogą popłynąć do Budapesztu? No, czasu jest naprawdę mało. Nie tylko trzeba przyjmować i zmieniać prawa, ale też trzeba przygotowywać te projekty. Bodajże 1 sierpnia mija, mówiąc potocznie, termin ważności już ponad miliarda euro dla Węgier. A jeśli te nie zostaną wykorzystane, to po prostu przepadną. I takich terminów będzie coraz więcej. A ja tylko przypomnę, że węgierska gospodarka po COVID-zie praktycznie się zatrzymała. Budżet jest w opłakanym stanie. No, naprawdę jest co robić po stronie przede wszystkim Budapesztu. Piotr Piętka, nasz korespondent na Węgrzech. Piotrze, bardzo dziękuję. Od gór przez centralną Polskę aż po wybrzeże przez cały tydzień świętowaliśmy stulecie radiowe jedynki, prowadząc audycje na żywo z najróżniejszych miejsc w kraju. Nasi dziennikarze nadawali z dworca centralnego w Warszawie, z Krakowa, z centrum Manga, z Kasprowego Wierchu czy z Sopotskiego Mąciaka. a dziś folder ulubiony z publicznością na żywo. Prosto z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w stolicy. Dzień dobry Państwu. Marcin Wojciechowski. Ula Kaczyńska. Zaczynamy. Ale zaprosiliśmy także naszych słuchaczy. W zasadzie zapraszaliśmy ich przez kilka dni i również... Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu dołączyła dobry. do nas grupa naszych <grym> słuchaczy tutaj w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, czyli mamy mini publiczność. Mamy urodzinowy komplet. Urodziny jeden. Stulecie Polskiego Radia. Sto lat, sto lat niech żyje, żyje nam radio. A właściwie 200. Ale pięknie. Pani Magdalena Cielecka Dzień dobry. dołączyła do naszego urodzinowego dobrego. Pięknie Państwu dziękujemy. Dziękujemy. Naszym widzom, którzy uh! byli tutaj z nami również, e, widzą. słuchacze programu Pierwszego Polskiego Radia specjalnie dla nas przyjechali. Kulminacyjnym punktem stulecia radiowej jedynki będzie wyjątkowy spektakl muzyczny Wiek Radia. Na scenie studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego wystąpią największe gwiazdy polskiej estrady. A wszystko to pod kierownictwem artystycznym Łukasza Rostkowskiego. Krystyna Prońko, paktofonika, e, Rusowi, czy Natalia Kukulska, Krzysztof Cugowski. Chcieliśmy, żeby była ta energia osób związanych mocno z Polskim Radiem od strony piosenek, ale i rodzinnej, i właśnie e, głosów, i kultowości, i czegoś wniesienia, czegoś świeżego. Także to dla nas było bardzo istotne. Do tego mamy właśnie orkiestry DJów ów z Rebel Bubble, orkiestra i, i, i muzyków naszej orkiestry oraz orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Transmisja z koncertu w radiowej 1 rozpocznie się w sobotę o godzinie 17. Równo 100 lat od startu pierwszej audycji. O czym informowała Anna Zakrzewska i tym tematem kończymy już to wydanie magazynu Polska i Świat, czyli to już wszystko. Michał Strzałkowski i Magdalena Skajewska. Mówimy Państwu do usłyszenia i życzymy pięknego słuchania Jedynki. Jedynka polskie radio. Jedynki, w której już za chwilę kronika sportowa. Tomasz Kowalczyk usiadł do mikrofonu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Będziesz mówił choćby o dwóch pierwszych meczach 29. kolejki ekstraklasy. Chyba ten w Katowicach ciekawsze, bo pięć bramek. Tak, ale przy Łazienkowskiej też atmosfera i nie najgorsze widowisko. Będzie piłka, będzie koszykówka. Będzie siatkówka i będzie Hyrox. A no właśnie, to mnie zaciekawiło. Cóż to ten Hyrox, ale to może jeszcze nie, nie, nie zdradzajmy, co? Zdradzimy na sam koniec. Zatem Kronika Sportowa i Tomasz Kowalczyk. Kronika Sportowa. W naszej audycji będzie też judo, bo mamy medal Mistrzostw Europy. Nie zabraknie futbolu, bo rozpoczęła się 29. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. Będzie też właśnie wspominany High rock z udziałem znanych polskich lekkoatletów i nie tylko. Zaczynamy od informacji z judo, bo reprezentantka naszego kraju, Angelika Szymańska, zdobyła brązowy medal odbywających się w Tbilisi Mistrzostw Europy. W walce o trzecie miejsce w kategorii 63 Kilogramy pokonała Włoszkę Carlette Avanzano przez Ipon. Mistrzynią Europy została Holenderka Joanne van Lissout, która w finale wygrała z francuską Manon Dekert w tej samej kategorii. W drugiej rundzie odpadła inna Polka Natalia Kropska. Wcześniej Aleksandra Kaleta zajęła siódme miejsce w kategorii 52 kg, a mistrzostwa potrwają do niedzieli. Teraz wizyta na Stadionie Wojska Polskiego przy Łazienkowskiej. Legia Warszawa podejmowała Zagłębie Lubin, a na miejscu jest oczywiście Grzegorz Nowaczyk. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dziwny to był mecz, w którym faworytem był zespół, który broni się przed spadkiem, a nie ten, który walczy o Mistrzostwo Polski. Faworyt jednak nie zawiódł i Legia Warszawa wygrała z Zagłębiem Lubin 1 do 0. W czwartej minucie piękna akcja gości. Reguła zagrywał piętką do Radwańskiego. Ten uderzył z kilkunastu metrów, ale za lekko, żeby zmylić bramkarza Legii. W 29 dziewiątej minucie pierwszy strzał na bramkę w wykonaniu Legionistów i od razu prowadzenie 1 do 0 po rzucie rożnym, Głową piłkę w kierunku bramki skierował Piątkowski, a na samej linii dotknął ją jeszcze Adamski i Legia prowadziła 1 do 0. W pierwszej powie znakomitej okazji dla gospodarzy nie wykorzystał Rajowicz i na przerwę gospodarze schodzili z jedną bramką przewagi. W drugiej części gry pierwsza godna uwagi sytuacja dopiero w 67 minucie. za pola karnego zagłębia uderzał Szymański, Piłka odbiła się jednak od poprzeczki bramki strzeżonej przez Buricza. W ostatnich minutach Legia starała się jak najbardziej przerywać i utrudniać akcję przeciwnika. Zagłębie nie potrafiło znaleźć na to sposobu ostatecznie. Więcej goli nie padło i Legia wygrała z Zagłębiem 1 do 0. Dla kibiców, którzy jeszcze dwa dni temu oglądali ligę Mistrzów, ten mecz pokazał jak daleko od niej jest Polska Liga. Obserwatorom niezaangażowanym po jednej i drugiej stronie nie mogło się to spotkanie podobać. Ostatecznie Legia jednak zrobiła co do niej należy i oddaliła się od strefy spadkowej po wygranej nad Zagłębiem Lubin 1 do 0. A relacjonował Grzegorz Nowaczyk. W drugim dzisiejszym meczu GKS Katowice podejmował Motor Lublin, a spotkanie obserwował Tadeusz Musiał. Kolejny szalony mecz w wykonaniu gks Katowice, ale tym razem z happy endem. Katowiczanie pokonali Motor Lublin 3 do 2, choć sytuacji było tyle, że obie drużyny mogły pokusić się o dwucyfrówkę. Istotna dla losu w meczu była sytuacja z 18 minuty, gdy kontuzji nabawił się podstawowy bramkarz motoru. Jego zmiennik ledwo ustawił się w bramce, a już musiał wyciągać z niej piłkę, bo Markowicz huknął wolejem z 16 metrów. Radość nie trwała długo, bo po koronkowej akcji strzałem głową z 5 metrów wyrównał Czubak, ale jeszcze przed przerwą dwie akcje zakończone dograniem piłki na 5 metr skutecznie wykończyli Nowak i Markowicz. Gieksa prowadziła do przerwy 3 do 1. Chwilę po niej Wolski dał kontakt, ale mimo wielu okazji wynik do końca już się nie zmienił. Warto jeszcze odnotować, że w ostatnich sekundach za brzydki faul z boiska wyleciał Karol Czubak. Na losy meczu nie miało to jednak już żadnego wpływu i mogliśmy posługiwać Słuchać opinii zawodników. Bramkarz GKS-u Dawid Kudła. Nasze spotkań nie idzie przewidzieć i, i naprawdę tu nawet dobra wróżka by nie pomogła, bo wszystko się może zdarzyć. Naprawdę no jest fajnie, bo znowu dramaturgia, ale fajnie, że, że przełamaliśmy, bo... Na Rakowie się nie udało, na Lechu remiz i dzisiaj te trzy bramki, coś za coś, tak? dużo bramek no, też się coś tam straci, ale, ale wiadomo, że, że jesteśmy groźni. No, dzisiejsza piłka na tym polega, że trzeba gdzieś tam wysoko iść pressingiem, odebrać tą piłkę i grać ją szybko i to nam się udaje, do tego dążymy. Wiadomo, mamy braki jak, jak każdy, z każdym treningiem się rozwijamy. I fajnie, bo, bo Katowice doczekały się naprawdę fajnej drużyny i ta forma widać u każdego rośnie, bo, bo jesteśmy rozpędzeni i to widać, jesteśmy groźni w każdym elemencie. Wygrywamy, ważne spotkanie, bo patrzymy na górę tabeli teraz. tego się trzymajmy, nie ma, nie ma co odpływać, trzeba twardo stąpać po ziemi i tego się trzeba trzymać, bo, bo naprawdę mamy fajny moment i warto by było z tego skorzystać. Kapitan motoru Bartosz Wolski. Mecz dla kibica, bardzo otwarty. Bardzo dużo sytuacji z naszej strony, jak i ze strony Gieksy. Dobrze weszliśmy w drugą połowę, mieliśmy więcej niż tą jedną sytuację, którą, tu, którą trafiliśmy, no ale niestety nie udało nam się wykorzystać i doprowadzić do remisu, a w późniejszej części meczu już ten mecz był bardziej zamknięty i to niestety dzisiaj Gieksa ma trzy punkty, a my nie mamy nic. Przypomnę, szalony mecz w Katowicach dla Gieksy, która wygrała 3 do 2. Liderem tabeli Lech Poznań, który o dwa punkty wyprzedza Zagłębie Lubin i o trzy Jagiellonie Lech swój mecz rozegra jutro z Pogonią w Szczecinie. W pierwszej lidze także 29. kolejka Chrobry Głogów pokonał Stal Mielec 2-1, a Stal Rzeszów przegrała z Polonią Warszawa 0-2. do liderem Wisła Kraków, 7 punktów przed Śląskiem Wrocław. W niemieckiej Bundeslidze w spotkaniu 29 kolejki FC Keln z Jakubem Kamińskim w składzie zremisował na wyjeździe z Sankt Pauli 1 do 1 liderem Bayern Monachium, 12 punktów przed Borusją Dortmund. A we Włoszech lider intermediolan pokonał kaliari 3 do 0. Piotr Zieliński wszedł na ostatni kwadrans i strzelił trzeciego gola w tym spotkaniu. Grają piłkarze, grają też Koszyka w meczu 27 kolejki Arka Gdynia przegrała z Kingiem Szczecin 78 do 91. Spotkanie obserwował Włodzimierz Machnikowski że Kinga Szczecin od początku dyktowali warunki w hali, w której dzisiaj na trybunach zasiadło 2,5 tysiąca kibiców. Oczywiście w większości Gdynia. a zatem jeśli chodzi o wsparcie trybun, one było po stronie gospodarzy. Nic nie robili sobie z tego liderzy rozgrywek Orlen Basket Ligi. Pierwszą kwartę wygrali 31 do 22. Jedyne prowadzenie gospodarzy to przy stanie 15 do 13, ale chwilę po tym mieliśmy trzeci faul Kamila Łączyńskiego, który dzisiaj obchodził 37 urodziny, no i w konsekwencji wyłączony podstawowy rozgrywający zespoł gospodarzy, który wrócił do gry dopiero w trzeciej kwarcie, kiedy jeszcze była szansa na odwrócenie losów tego spotkania. Posłuchajmy zresztą Kamila Łączyńskiego, który miał kilka krytycznych uwag pod adresem arbitrów. Nie, nie lubię się wypowiadać o sędziach, ale to, to było bardzo dziwne, co się dzisiaj działo na boisku, natomiast no, niewątpliwie Szczecin szedł świetnie w ten mecz. Fantastycznie byli dysponowani za 3, 37 punktów w pierwszej kwarcie. trudno. Jeszcze z tak e, świetnie dysponowaną drużyną, która potrafi grać na obłodzi i, i, i pod koszem. I mieliśmy swój moment, doszliśmy potem znowu na dwa punkty, ale znowu słabsza, słabsza skuteczność, a, a im po prostu dzisiaj naprawdę się działo i 91 punktów na wyjeździe to e, dla nich świetny wynik dla nas tragiczny. Po przegranej pierwszej kwarcie 22 do 31, druga dla gospodarzy 22 do 17 i na półmetku tego spotkania sprawa była otwarta. nie przegrywali tylko 44 do 48. E, otwarcie gości w tej kwarcie trzeciej piorunujące. Cała kwarta wygrana różnicą 10 punktów i właściwie przed ostatnim odcinkiem spotkania było już po meczu. Chociaż tutaj ten wynik nam falował od 10 punktów przewagi dla gości do na przykład dwóch udawało się zejść gospodarzom. Tyle tylko, że brakowało siły ognia. Pod tablicami dobrze spisywał się kremisir ljubicic który zdobył w całym spotkaniu 20 punktów. Tyle tylko, że jedyne wsparcie otrzymywał Odainarsa Tubutis, jeśli chodzi o grę pod koszem, natomiast na obwodzie rzeczywiście brakowało wartościowych graczy, choć wydawało się, że dzisiaj Jakub Garbacz rozegra spotkanie powyżej średniej. Gdy było 15 do 13 dla AMW Arki, to 10 punktów było autorstwa Garbacza, tyle tylko, że potem przez całe spotkanie dorzucił jeszcze tylko 4 punkty. W zespole gości no, tradycyjnie, Jowan Nowak, który znakomicie podawał tutaj na dwucyfrowym poziomie jego liczba asyst, do tego także punkty, które dały podwójną zdobycz. No i to był główny autor sukcesu. Tyle tylko, że Jeremy Roach dzisiaj znakomicie punktował Popowicz, jak zwykle czołowy strzel z zespołu gości. I Maksymilian Egner także bardzo udane zawody. Powody do satysfakcji miał także wychowanek prokomu Trefl Mateusz Kostrzewski, który zagrał prawie 20 minut. No i miał kilka bardzo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 W drugim dzisiejszym meczu Śląsk Wrocław przegrał ze Stalą Ostrów Wielkopolski 73 do 77 liderem King Szczecin. Koszykarki Enei Gorzów Wielkopolski z brązowymi medalami Mistrzostw Polski. Gorzowianki wygrały u siebie rewanżowe spotkanie ze Ślędzą Wrocław 70 do 65. W Saragosie trwa turniej finałowy Euroligi Koszykarek. Niedzielna walka o główne trofeum będzie wewnętrzną sprawą klubów z Turcji. W półfinale Fenerbahçe Stambuł wygrało z Gironą. 76 do 59, a Galatasaray Stambuł pokonało Saragosse 63 do 56. W żużlowej ekstralidze druga kolejka, włóknia Szczęstochowa przegrał z motorem Lublin 26 do 64, a Stal Gorzów Wielkopolski z betardem Wrocław 44-46. Na czele tabeli motor przed betardem, a w plus lidze siatkarzy z chatów podejmowała Indykpol AZS Olsztyn w spotkaniu o piąte miejsce. O w szczegółach Michał Malinowski. Dwa pierwsze sety meczu nieco bez historii. Olsztynianie szybko uzyskiwali kilkupunktową przewagę i później jej pilnowali. Skra miała wprawdzie krótkie zrywy, zwłaszcza w pierwszym secie była bliska doprowadzenia do remisu, ale to goście prowadzili po dwóch setach 2 do 0. pierwszą partię wygrywając do 22, a drugą do 20. Początek trzeciej partii to niemal kopia dwóch pierwszych setów, choć przewaga AZS-u była nieco mniejsza. Przy wyniku 7 do 10 o czas poprosił trener Krzysztof Stelmach i można powiedzieć, że stał się mały cud. Skra wygrała bowiem dziewięć kolejnych akcji i wyszła na sześciopunktowe prowadzenie. Najpierw jeszcze je powiększyła, później zanotowała przestój, ale trzeci set i tak dla gospodarzy 25-18. do 18. Na początku czwartej partii żadna ze stron nie potrafiła zbudować większej przewagi. Pierwsi impas przełamali Olsztynianie, którzy obili prowadzenie 11-8 do 8 i przez dłuższą chwilę utrzymywali inicjatywę. Skra się jednak nie poddawała i doprowadziła do remisu po 21, a następnie wyszła na prowadzenie, by kilka chwil później cieszyć się z wygranej. 25 do 23. O wyniku decydował więc tiebrek. Przy zmianie stron było 8 do 6 dla gospodarzy. Goście walczyli o odrobienie strat i zdołali doprowadzić do remisu. W końcówce lepiej zagrała jednak skra, która wygrała piątego seta 15 do 11 i cały mecz 3 do 2. Radości z wygranej nie krył środkowy skry Mateusz Nowak. Był to bardzo ciężki mecz. Zaczęliśmy tak naprawdę o 2-0 w plecy i dopiero wtedy zaczęliśmy grać naszą siatkówkę. Myślę, że praca w każdym elemencie, tak naprawdę blok obrona, a tak u nas wyglądał naprawdę od tego drugiego seta na wysokim poziomie. Dobrze zagrywaliśmy. Tak naprawdę od tego drugiego seta nam wszystko wychodziło i to pomogło nam na pewno wygrać. Taki kluczowy moment to ta pogoń od 7 do 10 do 16-10 w drugim secie? W trzecim secie. W trzecim, tak? W trzecim secie, tak. Myślę, że tak. Myślę, że to był taki sygnał do walki, że jesteśmy w stanie z nimi nim wygrać. No i myślę tak, że właśnie to był ten kluczowy moment. Środkowy olsztyńskiego AZS-u Jakub Majchrzak był natomiast nieco rozczarowany, że jego zespół nie utrzymał do końca jakości z pierwszej części spotkania. Dwa pierwsze sety jak było widać mieliśmy dość pod kontrolą, po prostu uciekliśmy w pewnym momencie i trzymaliśmy tą przewagę, czego zabrakło w trzecim setie. Wygrywaliśmy 10-7 i robili dużo breaków na zagrywce i nas złamali jak widać, bo potem przegraliśmy resztę setów. Ten trzeci set to w którymś momencie faktycznie odleciał, ale w czwartym jeszcze też mieliście swoje okazje. Ta trzypunktowa przewaga dosyć długo się utrzymywała. Dokładnie ładnie, no Nie umieliśmy utrzymać kolejny raz przewagi. Nie wiem, czy zgubiła nam koncentracja się, czy co się stało, ale musimy się skupić na, na treningach i teraz na tym następnym najważniejszym meczu w poniedziałek. Bo to wówczas w Hali Urania rozstrzygnie się sprawa piątego miejsca w Plus Lidze i przepustki do europejskich pucharów. Program pierwszy Polskiego Radia. Teraz przenosimy się do Stuttgartu, gdzie do gry po regeneracyjnej przerwie wróciła Iga Świątek. Dziś jednak zwycięstwa nie było, a o szczegółach Piotr Dąbrowski i jego rozmówcy. Iga Świątek na ćwierć finale zakończyła swój udział w turnieju w Stuttgarcie. Polka w 1 czwartej finału nie sprostała Rosjance misza Andrijewej, przegrywając po niesamowitym spotkaniu 6-3, 4-6, 6 Pierwszy set to demonstracja tenisowej siły Igi. Polka zaczęła narzucać rytm top spinem otwierając kort i konsekwentnie rozciągając wymiany, czym zmusiła Andrzejewą do defensywy. Dzięki temu zwyciężyła 6-3 i wydawało się, że mecz układa się pod dyktando Raszynianki. Ale tenis na najwyższym poziomie to gra momentum, a to bezlitośnie odwróciło się w drugim secie. Andrzejewa podniosła jakość returnu, zaczęła czytać drugi serwis świątek i coraz częściej wchodziła w kort, skracając wymiany. Wygrała 6-4 i było po 1 w setach. Decydująca partia była prawdziwą wojną nerwów. Świątek prowadziła, miała przełamanie, ale Andrzejewa bez litości wykorzystywała krótsze piłki. Trener tenisa Paweł Ostrowski podkreśla, że mimo przegranej Polka pokazała się z dobrej strony w Stuttgarcie. Myślę, że Andrzejewa po prostu zachowała więcej tej takiej spokoju, takiej, takiej, takiej, takiej, takiej, takiej zimnej krwi dlatego dzisiaj wygrała. Nie dlatego, że była lepsza akurat, natomiast myślę, że tutaj w tej sferze forehand dobrze, bardzo dobry backhand był. Tylko mówię, w tych ważnych chwilach był troszkę za bardzo, po, po, za dużo pośpiew za dużo szarpania i wkradły się małe błędy. Jak się wkradają małe błędy, to potem ta pewność siebie troszeczkę spada. A w tych ważnych momentach Andrzejewa z kolei zagrała bardzo dobrze, więc reasumując, ja myślę, że Iga jest w tej chwili w trakcie też układania sobie wszystkiego i, i taktyki, i techniki, i na pewno są tam jakieś korekty, zmiany. I w momencie, kiedy sobie to wszystko już poukłada, to będzie grała... Przede wszystkim ciut, ciut spokojniej będzie pewniejsza siebie, bo widać, że troszeczkę, za, że za bardzo chciała. Po prostu za bardzo chciała. Teraz przed igą występ na kortach ziemnych w Madrycie. Mutua Madrid Open rozpocznie się już w najbliższy poniedziałek. Program Pierwsze Polskiego Radia jutro będzie obchodził dokładną rocznicę stulecia od rozpoczęcia regularnego nadawania. Już kilka miesięcy później na naszej antenie pojawiła się pierwsza relacja sportowa. Ada Arcstówna relacjonowała zawody narciarskie w Zakopanem. I tak już zostało przez kolejne lata. 7 do 0, 14 sekund, już podnosi ręce do góry, 10, 9, 8... Siedem! Cała popręczność liczy! Sześć! Pięć! Już nie walczą! Wolny uliósł ręce do góry! Jest! Miejsce w olympińskim! ostatnie podejście na pomoście. W chila się przymierza ręce do mi, Mierzy rozpiętość. Podnosi pierwsza waga Już masz tangę na ramionach. Jeszcze moment. Prostok. do góry! prędzej do góry! Pięknie, do góry. Pięknie, do góry. Pięknie. Dzień dobry, proszę Państwa, oklaski publiczności to ogromne, przyjemności, już teraz mogę zakomunikować, że paszanowski, niezawodny polski zawodni, sztanki z Awak-Lifti, swoją wielką pracę, zdobywają złoty medal. Pięknie się razem, przewróciła, ładnie, jest to, sędziowie pokazują, technika wazari zaliczona dla Polki, nie, poprawka, Juko. Aneta Szczepańska. Olbrzymie, olbrzymie brawa, olbrzymie słowa uznania dla Anety Szczepańskiej. 22-letniej zawodniczki, najmłodszej z grona medalistek tego olimpijskiego turnieju. Srebrny medal olimpijski w Atlancie. Dwie ostatnie przeszkody. Podjeżdża Polak, hop, skoczył wysoko. Skoczny jest ten Korunes, ładnie przeskoczył i ostatnia przeszkoda. I brawa Arkadiusz Krzypaszek, 5559 punktów. Polak, Arkadiusz Krzypaszek. Paszek Mistrzem Olimpijskim, proszę Państwa. Jaki będzie czas na styku! Druga Klaudia Zwolińska, ale mamy medal! Mamy medal! Na Igrzyskach w Paryżu! Srebrny medal Klaudii Zwolińskiej! Już odbija się z progu i leć Dawid jak najdalej! Le! Jest świetny skok! Brawo Dawid! Euforia Dawida! Zacisnął pięści manimi cały czas! No brawo Dawid! Kto wie, może to był skok na podium, może to był skok na medal! Jutro przed nami czwarty ekobieg za Wilca w Mrozach. Zapraszamy do udziału. Witold Orcholski, dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mrozach. Zawilce już w Sanatoryjnej, czyli w naszym rezerwacie zakwitły i to wokół tych zawilców będzie duży ekologiczny bieg i ekologiczny spacer z niecałe 6 kilometrów. To będzie takie miejsce, gdzie będą się zmagali ci, którzy będą bardzo szybko chcieli biecać, ci co wolno, może mniej będą się zmagali, ale wszyscy chcemy się spotkać wokół ekologii, wokół rezerwatów i wokół tych problemów, które są związane z ochroną przyrody. Trasa jest bardzo urozmaicona. Nie ukrywam, że trudna, bo początek jest podgórka, ale w płaskim terenie. Za to, jak dobiegniemy do Rudki, to stamtąd biegniemy wzdłuż jedynej w Polsce czynnego torowiska tramwaju konnego, bo ten tramwaj konny cały czas tam działa, więc biegniemy wąskimi, dosyć ścieżkami wzdłuż tego tramwaju konnego, aż na stadion w Mrozach. Taki stadion postawiony w latach 60. przez wojsko. Kiedyś to były tereny zupełnie dzikie, opowiadano dzisiaj, że to były dzikie bagna. A dzisiaj jest piękny stadion i na tym stadionie będzie finał i tam będą osoby, które będą zapraszały też do różnych działań edukacyjnych. Czwarty ekobieg za Wilca odbywa się 18 kwietnia na stadionie w Mrozach. Pierwsze zmagania dzieci zaczynają się o godzinie 10, a bieg główny i główny spacer to godzina 11, a później trochę zabawy i loterii, spotkania się z leśnikami, którzy będą na miejscu i ekologami i z tymi Wszystkimi, którym zależy na dobrym klimacie, na dobrej ekologii i na tym, co by się nazywało naszym po prostu dobrostanem. A na Stadionie Narodowym w Warszawie od wczoraj do niedzieli będzie trwał High Rocks, zawody fitness, czyli bieg 8 razy 1 km łączony z treningiem funkcjonalnym. Nowego wyzwania spróbował świetny polski tyczkarz Piotr Lisek, który po raz drugi spróbował tego sportu.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 Weszłam na salę i na stadion i powiedziałam, boże, jakie to jest piękne, że wszyscy mogą wziąć udział w takim wydarzeniu, że każdy może, może to być wolniej, można tu przyjść, można spróbować czegoś, można spróbować walki z samym sobą i to jest piękne, że to jest aktywność fizyczna, cały czas mówimy o tym, a myślę, że stawianie sobie poprzeczek coraz wyżej i stawianie sobie takich poprzeczek w bieganiu, do niego siłowym jest bardzo fajne, Także to jest coś pozytywnego, ja zawsze pozytywnie podchodzę do tego typu aktywności. A żona napastnika Barcelonę może pochwalić się dobrym wynikiem dziewiątym miejscem swojej kategorii. W niedzielę w zawodach wystartuje też specjalizująca się kiedyś w lekkoatletycznym sprincie Anna Kiełbasińska. Kronika sportowa. Polskie Radio. Jedynka. Autopromocja.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 Reklama Radio Kierowców Mariusz Dąbrowski zapraszam Autostrada A1 odcinek węzeł Tuszyn węzeł Piotrków Trybunalski Zachód w pobliżu miejscowości Władysławów na jezdni w kierunku Katowic blisko 345 km zepsuła się ciężarówka i blokuje jeden z pasów ruchu ruch odbywa się pozostałymi pasami Krajowa Jedynka, odcinek Tychy-Bielsko-Biała, w pobliżu Pszczyny, na jezdni w kierunku Bielska-Białej, w rejonie 583 km doszło do zdrożenia ciężarówki z autem osobowym. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany pozostaje jeden pas ruchu. I Droga Ekspresowa S1, odcinek Węzeł Stara Wieś, Węzeł Hałcnów. W pobliżu Bielska-Białej jest dnia w kierunku Tychów, około 36 km. Uszkodzony pojazd wciąż blokuje jeden z pasów ruchu. I nasza drogowa mapa pogody. W nocy zachmurzenie mało i markowane. Na południu i wschodzie okresami duże. Miejscami na północnym wschodzie i południu kraju słabo przelotnie popada deszcz. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg, miejscami mgły ograniczających widzialność do 200 metrów.